Ziemniak to bardzo popularna uprawa, szczególnie u nas na Pomorzu. I dlatego też pomorsko-mazurska hodowla ziemniaka i jej stoisko na Agroshow w Bednarach. Gości Radio Raportu Rolnego. Moim rozmówcą jest pan Radosław Przybylski. Jakie wyzwania stoją przed hodowlą ziemniaków? Przede wszystkim hodowla ma na celu, można powiedzieć, wytworzenie, wyhodowanie odmiany, która spełni oczekiwania finalnego klienta, czyli zarówno rolnika i konsumenta. No, niewątpliwie no, nacisk, naciski są kładzione na to, żeby odmiana była jak najsmaczniejsza, pozbawiona można wad miąższu, o ładnym wyglądzie, ładnej skórce, a także była dobra w uprawie w agrotechnice, czyli możliwie wczesna, możliwie odporna na choroby, tak, przede wszystkim na zarazę ziemniaka a także no, można powiedzieć, że wytrzymująca warunki można być ekstremalne, czyli jakieś susze czy złe stanowiska glebowe. Warunki czysto agrotechniczne, jak choćby zdrowotność, czy to o czym mówi Pan, wytrzymywanie ekstremalnych warunków, to jedna sprawa. No... Chodzi o to, żeby wyhodować jak największy, jak najzdrowszy plon. Z drugiej strony część wymogów jest takim chyba troszeczkę się konsumentów, na zasadzie, żeby miała śliczną skórkę i żeby sztuka w sztukę była taka pulchniutka, okrąglutka. Czy to nie jest przypadkiem tak, że nieco wybujałe potrzeby konsumentów wymuszają na rolnikach po pierwsze kupowanie nowych, coraz bardziej zaawansowanych odmian, na Was hodowanie coraz bardziej, nowych odmian, ale są to o wiele większe nakłady niż kiedyś. Porównując sytuację 20 lat temu, gdy ziemniak, jaki był, taki był, on miał być zdrowy, ale kwestia wyglądu była nawet nie trzeciorzędna. Świat idzie do przodu, no, klient jest też coraz bardziej wymagający. E, oczywiste jest to, że wszystkiego naraz nie da się osiągnąć. No, jeżeli mamy tak jak Pani powiedziała, ładny wygląd, wczesność, zdrowo, to nie możemy mieć jednocześnie wtedy wysokiej zdrowotności. Także e, trzeba to po prostu, ten cel wyśrodkować. Także... No właśnie, bo rolnik będzie wolał jednak zdrowotność i plon niż wygląd, a konsument będzie wolał chyba jednak wygląd, bo jego nie interesuje zdrowotność. No i dlatego trzeba ten złoty środek znaleźć, żeby po prostu i był plon i ziemia był w miarę e, Dobry w uprawie, nie, nie pochłaniających zbędnych, zbyt wysokich kosztów, na przykład na ochronę a oczywiście, żeby też smakował finalnemu klientowi, no bo wtedy mamy zbyt. Pamiętam, jak moja babcia zawsze kupowała ziemniaki odmiany bryza i jest to jedna ze starszych odmian, która no, trzyma się przez wiele lat. Z kolei w ostatnich latach, tak jak obserwuję ostatnie mniej więcej dziesięciolecie, to właściwie co roku jest nowa odmiana i te odmiany już po kilku latach bywa, że są wycofywane z rynku. Dzieje się to również w ziemniakach, ale również w innych roślinach uprawnych. Z czego to wynika? Trafić w gustach konsumentów i rolników nie jest łatwo. Cała hodowla trwa około 10 lat. Jednakże zaczynając selekcję hodowlaną, czyli załóżmy od ramszów czy tam linii siewkowych, nie wiemy co za 10 lat będzie pożądane. Także odmiana wchodząc na rynek dopiero przez 3 lata jest weryfikowana przez ten rynek. Także dopiero się okazuje czy naprawdę no, trafiliśmy w, tym, w tą odmianą potrzeby właśnie rolnika czy konsumenta. Także no, tutaj jest to na zasadzie takiej no, dość... Można powiedzieć ostrej weryfikacji. To jeśli chodzi o odmiany krajowe, ale przecież nie tylko odmiany krajowe są na naszych polach i są na naszym rynku. Czy odmiany zagraniczne są lepsze, gorsze, w czymś ustępują od naszych krajowych? Nie, no, nasza hodowla jest no, prężną hodowlą, także no, wcale nie mamy gorszych odmian. No, oczywiście jest wolny rynek, y, szeroka gama odmian, bo obecnie jest około 130 odmian na rynku polskim zarejestrowanych. Także no, klient ma prawo zawsze wybrać. No. My mu oferujemy to, co mamy z naszej strony najlepsze. No, odmiany jak Tajfun, y, Ignacy, Owacja, Irga wcale nie ustępują... Topowym odmianom zagranicznym. Spotkałam się ze zdaniem kilkakrotnie, że polskie ziemniaki, oczywiście jeśli chodzi o przeciętną, czy pewien, nie, nie o konkretną odmianę, tylko, tylko w swojej masie, nawet jeśli są troszeczkę mniej piękne i okrąglutkie, to są znacznie lepsze pod względem zdrowotności. Na ile to jest uzasadnione? Polska hodowla zawsze w, w statusie, można powiedzieć, hodowli miała zapisana zdrowotność, także e, Zachód nas, można powiedzieć, w tym zakresie wyprzedzał, bo oni bardziej stawiali na jakość, na wygląd, kosztem odporności, także te odmiany no, zachodnie są dużo mniej odporne na na zarazę, na wirusy no, niż polskie, bo po prostu no, taka jest tradycja polskiej hodowli, że wyhodować dobry, zdrowy sadzeniak. Jak to jest z tymi sadzeniakami kwalifikowanymi i rozmnażonymi samodzielnie? Na, na jak dużą skalę jest to problem? Ile rolnik może stracić na tym, że rozmnaża sobie samodzielnie? No, Pani tu akurat trudno powiedzieć, jaka to jest skala, no bo to jest, tak no, można powiedzieć, niemierzalna. Wiemy, że wymienialność w Polsce sadzeniaka jest na no, tam poziomie kilku, kilkunastu procent, co najwyżej, więc to nie jest zbyt dużo. Wiadomo, są odmiany, które rolnik może rok, dwa lata jeszcze sam sobie rozmnożyć bez jakiegoś uszczerbku, większego uszczerbku w planowaniu. aczkolwiek są odmiany, gdzie no, wskazane jest, żeby po roku... Praktycznie wymieniać materiał, bo rok, dwa lata i plon może nawet mniejszy być o 50% spokojnie. Także. A dajmy przykład z Waszego portfolio, zarówno tej odmiany, którą można by nawet i rok, drugi, trzeci rozmnożyć, jak i tej odmiany, e, którą co najwyżej jeden rok można wysadzać z tego samego materiału i porównajmy ich parametry, e, takie jak na przykład plon. Załóżmy owację, odmiana, która no, zdrowotnościowo jest bardzo dobra, nie ima się chorobą zbytnio, może ona być wysadzana nawet i 3 lata bez praktycznie jakiegoś zniżki plonu. Z drugiej strony mamy bryzę osławioną, która no, odpornościami jest zdecydowanie niższa. I ona już w drugim roku po własnym wysadzeniu już plon ma no 30% na pewno niższy. Także to jest duża różnica, 30%. No, tak. no jest bardzo duża. No, a jeżeli rolnik by chciał jeszcze wysadzić trzeci rok czy czwarty, no to już jest połowa, a nawet mniej.